Ewangelia Mateusza, rozdział piętnasty. Kiedy przystąpili do Jezusa z Jeruzalemu nauczeni w Piśmie i farzeuszowie, mówiąc Czemu uczniowie Twoi przestępują ustawę starszych, albowiem nie umywają rąk swych, gdy mają jeść chleb? A on odpowiadając, rzekł im Czemuż i Wy przestępujecie przykazanie Boże dla ustawy Waszej, Albowiem Bóg przykazał, mówiąc, czcij Ojca Twego i Matkę, i kto by złożyczył Ojcu albo Matce śmiercią, niechaj umrze. Ale wypowiadacie, kto by rzekł Ojcu albo Matce, dar, którykolwiek jest ode mnie, Tobie pożyteczny będzie, a nie uczciłby Ojca swego albo Matki swojej, bez winy będzie. I wzruszyliście przykazania Boże dla ustawy waszej. Obłudnicy dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc Lud ten przybliża się do mnie usty swemi I wargami czci mnie, ale serce ich daleko jest ode mnie. Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. A zawoławszy do siebie ludu, rzekł im Słuchajcie, a rozumiejcie, nie to, co wchodzi w usta pokala człowieka, ale co wychodzi z ust, to pokala człowieka. Wtedy przystąpiwszy uczniowie jego, rzekli mu, wiesz, iż faryzeuszowie usłyszawszy tę mowę zgorszyli się? A on odpowiadający rzekł, wszelki szczep, którego nie szczepił, ojciec mój niebieski, wykorzeniony będzie. Zaniechajcie ich, ślepi są wodzowie ślepych, a ślepy, jeśli by ślepego prowadził, obydwa w dół wpadną. Odpowiadając, Piotr rzekł mu, wyłóż nam to podobieństwo. I rzekł Jezus, jeszczeż i wy bezrozumni jesteście? Jeszczeż nie rozumiecie, iż wszystko, co wchodzi w usta, w brzuch idzie? I do wychodu bywa wyrzucono, ale co z ust pochodzi, z serca wychodzi i toć pokala człowieka. Albo jak z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, przeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Toć jest, co pokala człowieka, ale jeśli nie umyte mi rękoma, toć nie pokala człowieka. A wyszedłszy Jezus stamtąd, ustąpił w stronę Tyru i Sydonu. A oto niewiasta hananejska z onych granicy wyszedłszy, wołała mówiąc do niego, zmiłuj się nade mną, panie, synu Dawidowy, córka moja ciężko bywa od diabła ja dręczona. A on jej nie odpowiedział i słowa. Wtedy przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go mówiąc, odpraw ją, Boć woła za nami. A on odpowiadając, rzekł, nie jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Lecz ona przystąpiwszy pokłoniła mu się, mówiąc, panie, ratuj mię. on odpowiadając, rzekł, nie dobra jest brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom. A ona rzekła, tak jest, panie, a wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają z stołu panówki. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł jej, O niewiasto, wielka jest wiara Twoja, niechaj Ci się stanie, jako chcesz. I uzdrowiona jest córka jej od onejże godziny. A Jezus poszedłszy stamtąd przyszedł nad morze Galilejskie, a wstąpiwszy na górę, siedział tam. I przyszedł do niego wielki lud, Mając z sobą chrome, ślepe, nieme, ułomne I innych wiele, i kładli je u nóg Jezusowych I uzdrawiał je, tak i się on luty dziwował, Widząc, że niemi mówią, ułomni, uzdrowieni są, Chromi chodzą, a ślepi widzą i wielibili Boga Izraelskiego. Lecz Jezus, zwoławszy uczniów swoich rzekł, Żal mi tego ludu, albowiem już trzy dni przy mnie trwają, a nie mają co by jedli, a nie chcę ich rozpuścić głodnych, by znać nie pomdleli na drodze. Wtedy mu rzekli uczniowie Jego, Skąd, żebyśmy wzięli tak wiele chleba na tej puszczy, abyśmy tak wielki lud nasycili? I rzekł im Jezus: Wieleż macie chlebów, a oni rzekli: Siedem i trochę rybek. Wtedy rozkazał ludowi, aby siedli na ziemi, a wziąwszy one siedem chlebów i one ryby, uczyniwszy dzięki, łamał i dał uczniom swoim a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i nasyceni są i zebrali co było u łąków siedem koszów pełnych, a było tych, którzy jedli, cztery tysiące mężów oprócz niewiast i dziatek. Wtedy rozpuściwszy lud wstąpił w łódź i przyszedł na granice magdalańskie. Rozdział szesnasty przystąpiwszy faryzeuszowie i saduceuszowie, kusząc go, aby im znamień z nieba ukazał. A on odpowiadając rzekł im, Gdybywa wieczór, mówicie, pogoda będzie, bo się niebo czerwieni, a rano, dziś będzie niepogoda, albowiem się niebo pochmurne czerwieni. Obłudnicy, postawę nieba, Rozsądzić umiecie, a znamion tych czasów nie możecie. Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka, ale mu znamion nie będzie dane, tylko ono znamion Jonasza proroka. I opuściwszy je, odszedł. A gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę morza, zapamiętali wziąć chleba. I rzekł im Jezus. Patrzcie, a strzeżcie się kwasów faryzeuszów i saduceuszów.